OK, Zacznę oczywiście od podziękowań. Natalio, bardzo dziękujemy za udostępnienie nam miejsca. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Osób z zewnątrz jest w tej chwili mało, więc nie wiem na ile powinnam mówić oficjalnie. Woli krótkiego wyjaśnienia. Jesteśmy z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Konferencja jest konferencją w skali mini. Jest to konferencja studencka, która kończy zajęcia, zajęcia, które ja prowadziłam w semestrze zimowym. I były to zajęcia o tytule Kultura a Płeć. Są to zajęcia obowiązkowe. Co roku studenci trzeciego roku, pierwszego stopnia przechodzą przez, no, przez te zajęcia. No, i cóż, myślę, że warto wspomnieć o tym, dlaczego, dlaczego w tym miejscu i dlaczego w ogóle przybiera tak, zakończenie zajęć taką formę konferencyjną. Myślę, że nie da się wspomnieć o tym, co dzieje się tak z tym pojęciem płci kulturowej i gender obecnie w przestrzeni medialnej, tak publicznej. Nasza konferencja w zasadzie nie ma z tym nic wspólnego. jakby Od października było wiadomo, że, że w jakiś sposób na zewnątrz widzimy z, z, z czymś, co zostanie przez studentów przygotowane na zakończenie zajęć. Tak więc nie chodzi tutaj o podejmowanie jakby dyskusji w, w, tym, w tym nurcie bardzo agresywnym, jeżeli chodzi o, o pojęcie płci kulturowej. Dlaczego, dlaczego w tym miejscu? Ja jestem i coraz częściej to powtarzam przy różnych okazjach, jestem zwolenniczką uwalniania, tak? wiedzy, uwalniania nauki. To też myślę, że. Warto, tak, jeżeli już studenci tak? czy, czy, czy my, pracownicy coś robimy, zbieramy jakąś wiedzę, e, produkujemy, nie wiem, jakieś teksty, jakieś prezentacje cokolwiek, to warto wyjść na zewnątrz, tak, uwolnić się z tego środowiska tylko i wyłącznie akademickiego i skonfrontować się tak, z, z, z ludźmi, którzy są na zewnątrz, którzy niekoniecznie są związani z, z antropologią, czyli celem było wyjść tak, poza, poza środowisko i zrobienie czegoś, czegoś fajnego. Jeżeli chodzi o to, co zostało przygotowane w ramach tej mini konferencji, która, przypominam, jutro będzie kontynuowana od godziny 10, Trzeba pamiętać o tym, że to jest zarówno moja pierwsza próba, jeżeli chodzi o prowadzenie tych zajęć, i jest to pierwsza próba dla, dla osób, które przygotowały prezentacje związane ze zmierzeniem się z pojęciem tak, płci, płci kulturowej. Treść ich prezentacji jest w zasadzie znajduje się na takim pograniczu antropologii i troszeczkę Cultural Studies. To oznacza, że te prezentacje nie są gruntowane w jakimś materiale empirycznym, czyli nie były prowadzone badania. Natomiast wszyscy, myślę, przyglądali się pewnym ogólnym trendom społecznym i kulturowym i w kontekście właśnie zróżnicowania pod względem płci kulturowej. Wiele prezentacji dotyczy przestrzeni takiej popkulturowej, część z nich będzie, będzie analizą różnych dyskursów, Myślę, że to wystarczy ze słowo wstępu. Jak to będzie wyglądało? Konferencja jest podzielona na raz, dwa, trzy, trzy części. W każdej z trzech części będą, będą trzy prezentacje. Ja nie będę za każdym razem tak wprowadzała referentów. Po prostu na samym początku każdej, każdej części wyczytam wszystkich i i po kolei tak sobie wszyscy poradzą. E, tu, jest, tu jest pilot, który pozwoli Wam operować się Waszymi prezentacjami. Jeżeli chodzi o to, skąd macie mówić, tak, czy będziecie siedzieć, czy stać, wszystko zależy od Was, możecie sobie usiąść przy barze, możecie zająć ten stolik tutaj, e, jest to wszystko jedno. Pilot właśnie tutaj. Znajduje się tutaj również wskaźnik. Dobra, ja jeszcze wam tylko przypomnę, że w razie by się większość, większa ilość ludzi zebrała, albo gdybyście chcieli użyć mikrofonu, bo zaczniecie sobie szeptać i gadać, to tutaj są, tylko trzeba wcześniej uregulować, po prostu dajcie mi znać, nie? Albo Karolina. Dobra, czyli tak, zaczynamy od trzech wystąpień. Pierwsza, pierwsze, pierwsze wystąpienie jest zatytułowane Miley Cyrus, Pochana Montana, transformacja ikony popkultury i jest to prezentacja autorstwa Marty Rudnickiej i Adriany Siebers. Następnie swoją, swoją, prezentację, swoją prezentacją podzieli się z Wami Kuba Gilgę od Górnika do kowboja Disco Polo, Zmiana wizerunku mężczyzny na Górnym Śląsku i trzecim wystąpieniem w, w tej paczuszce będzie wystąpienia Oktawi Szereniawy i Magdy Kuriaty wizerunek Tomboy i jego kreowanie w filmie. Przypominam też, że całość jest, jest nagrywana i o ile wszyscy się zgodzą, w formie podcastu te wystąpienia zostaną opublikowane na z stronie internetowej Antropofon. Jest to projekt antropologii dźwięku. Właśnie Tak cały ten proces otwierania i udostępniania wiedzy o charakterze naukowym.